Ten bit to ten bit to jest kon, Ten bit to kon, ten bit to jest kon, kon, ten bit to kon, Ten bit to kon, ten bit to jest kon, kon Ten bit to, kon, ten, bit to kon, ten bit to jest Nie powiem, ja że nie mówię czasem kolumnie Załadować wziązło, ale w klubie nie na klatury, Takie to wejście w dorosłość, teraz to mogi monitoruję Jak to mi czyści konto, siebie samego też dopytuje, dopytuję Fovadis mordo, od otwierania piw, szyby or to ortodonto Daj tak gratis, gdyż w czasach tych ja dbam o folklore no Stop, rok, rok, tu permanentne szycie Ja opuszczę piaskowniczę kiedy Zmuś mnie do tego życie wtedy My Tylko się wydaje, że hulam Szalony jak kaligula, hulam na promieniowany jak uran Szybko, ale intensywnie jak turbo i chuba buba, huram na wyszy buła Zostaje tu ty wyfruwa nie mam tu stu lat Rock and roll, aleluja, Nie pada mi chuja Bo mnie nie interesuje Robię swoje czyli chulam Zapomnij o truba, durach powtórz stora, Pastwa lucz tym hula jeśli jesteś tu, z nami tu dziś KULAWY! Czujesz ten chamski dyt KULAWY! Masz energi w chul KULAWY! Z nami nie stój tu KULAWY! KULAWY! Kaca i truć, co pały wani klina I rzuć chuj, wszystkie dobre rady Znów zachlamy, wziąż pierdoląc ideały Hulamy i w idziemy jak chamy Masz tu nagrany hymn, tak zwany Jesteś z nami, jak czujesz dym Z procentami, tam gdzie asma, to nie ma przebacz, resztę jebacz To jest wzór, a nie jakaś bieda Bo tak trzeba Lurz mix mixtape, historie nam bliskie Abdul Daubli, ten nie odpadamy z tynkiem Ty stój sobie za winklem jak astma jedzie w rytmę nazywaj się twajakiem Tylko po imieniu chłystkiem Widzisz, sto, sto, czujesz Moc Kombos noc so, wybuchowi jak proch Dziś na ciebie loch Schowaj się pod koc astmatycy Abdul, zawsze spoko sto, blok Jeśli jesteś tu, z nami tu dziś HULAMY Czujesz ten chamski beat HULAMY Masz w chul HULAMY Z nami nie stój tu HULAMY Hulamy! Hulamy! Hulamy! Hulamy! Hulamy! Hulamy! Lursztyn Mixtape. Cześć, mama serwu, z tej strony numer 1, Jeżeli chcesz mi coś powiedzieć, bądź coś przekazać, po prostu zostaw wiadomość, a ja odzwonię. Bądź spróbuj ponownie. Pozdrawiam, czołak. Nie, nie, nie Scratch Creator, Grand Wizard Theater, Buki Down Block, represent the real, represent with well, my man, DJ Abdul. The past, the present, and the future. Peace, Ruhu Nation. Halo, oh, yeah. halo, to ja, na fanka. Mam nadzieję, że spotkamy się na koncercie, bo jest robota do zdrowienia. Pozdro! Siema na tutaj Mrozu, specjalnie z Sopockiej plaży, Wielki Biga, Wielki Prost, Lursztyn, Mixtape, numeracji DJ Abdul, musicie to sprawdzić. Mówił Mrozu. Halo, halo, siema numer. Słyszałem Mixtape Lurstyn, Bursztyn z DJ'em Abdulem. Powiem Ci, że nie niezłe główno człowieku, oby tak dalej. strony. Do faranku to się nigdy dzisiaj nie można zadzwonić. Słyszę, że mix z tej kończycie, także powodzenia życie, czekam niezmiernie, że tak powiem, migaty z i Do zobaczenia na imprezie za dwa tygodnie. Elo! Halo, cześć, się malo, serwór. Zaznacz, coś ci próbuje powiedzieć, coś ci próbuje przekazać, ale albo kurwa, człowiek połącza się jakaś sekretarka Zresztą połączenia zostawiam się na jakiś syn, przecież po pozostałem, że z ustnym wchodzi dobry. Widzę, Abdul i numer raczyku, Z tej strony mówił od zawodnik skór wysyjny. Pozdrawiam Was serdecznie, prosto od dostawcy o pracę. mówi kaha, Trudno się do Ciebie ostatnio zadzwonić. Słyszałem, że nagraliście razem Mixej. Chcielibyśmy usłyszeć cię u nas w mieście. Pomyśl nad tym. Zadzwoń do mnie, e, jeżeli przemyślisz sprawę. Trzymaj się. No halo, dzień dobry. Witaj ojcze, sermichu z tej strony. Niestety odłączyli mi telefon. Nie mogę do ciebie zadzwonić. Z tą uważną kwestią, którą miałem powiedzieć. Ale pomyślałem sobie, że teraz jest taka sytuacja, że mogę opowiedzieć. Zatem zapraszam Was wszystkich na. Najlepszy mixtape w mieście, numer raz dzisiaj Abdul ten Mixtape Zermichu, polecam to gorące, kubno, bo jest na pewno gorące <śmiech> Pozdrowki ojciec w kontakcie, a ty nie dozwolisz się do mnie, bo dupki z Orange zablokowałem mi telefon Pozdro Siema na numer, doszły mnie słuchy, że robicie mixtape eee, Dobrze się składa, ponieważ ja w swoim mieście organizuję imprezkę więc jak będziesz miał wolną chwilkę, no to odzwon, no to coś ustalimy. Elo? Nie, nie, nie, nie! Siemanderu, ludzicka łaza, prowadzę z tej strony, sprawdź ten mixteek! Lurż ten Numer raz zawsze, spoko, DJ Abdole, dokładnie tak! Cudach, cudach, sam system, Out. God damn it's hard in this motherfucku! Siemano tupejo, sprawdzajcie, lurż ten mixteek, numer raz, DJ Abdole, tu Słuchaj tego, co? Koniec wiadomości. Lurstyn, Burstyn.